Witamy, witają Was, Cortez. Joksza, witamy w 43. ludzie i zaczynamy. Dzisiaj mamy dość interesujące informacje dotyczące odgrzewanych kotletów. Mhm, będzie dużo informacji o takich hałach, i. i yy, no większych tak, i mniejszych. No tak. Zaczynamy od takiej większej hały. Będzie Nowy film Guillermo del Toro, który ostatnio święcił triumfy labiryntem Fauna. A teraz powraca po raz kolejny do komiksowej postaci Hellboya. Druga część będzie miała pod tytuł Złota Armia. Będzie oczywiście Selma Blair, będzie Doug Jones. Czy ty masz wrażenie, że Doug Jones to jest taki deltorowski anti -circus? No dobra, wyjaśnij, bo ja ani jednego ani drugiego nie każę. And Także, Ser Andy Serkis to jest e, taki. To jest taki twój... aktor, który najczęściej okay. wciela się u Petera Jacksona. Wiem, w, w, wiem, już wiem, już, już, już kojarzę. Taki dziwne. W King Konga się wcielił. Tak, tak, tak. Wcielił tak, tak, się tak. wcześniej jeszcze w tego. W go. Goluma? Go tak. Goluma, tak tak, tak, tak, tak. Serkis, tak, tak. To był no, Serkis. Właśnie, no. Taki aktor z takiej tak, tak, tak. charakterystycznej. E, właśnie. A Doug Jones z kolei mm -hmm. w Galboju grał takiego skrzelowego jakiegoś człowieczka a później no, grał, jeszcze w, no, w labiryncie fauna grał tego fauna ale dodłubałeś do, do się no <śmiech> ale się dodłubałeś <śmiech> nie, nie, to było od razu takie skojarzenie no, okay. no bo Doug Jones był, był w, przy labiryncie fauna takim nazwiskiem które było bardzo eksponowane z faktu że to jest aktor anglojęzyczny a zagrał w filmie hiszpańskojęzycznym mm -hmm. to była no, tak. taka wizytówka y, na świat poza, poza nazwiskiem reżysera że, uh -huh. że tam gra Doug Jones to w takim razie trzeba iść na Doug Jonesa mm -hmm. Złota Armia 5 września 2008 Czyli poczekamy Jest już zwiastun, jest już zwiastun, także możecie sobie zobaczyć Tak, zwiastun jest, ale premiera będzie w 2008, ja nie wiem na co oni czekają Nie wiem Ja też nie wiem nie wiem, czasami to takie z tymi premierami dziwacznie e, Ja chcę powiedzieć, że Dzisiaj mam mało ciekawych informacji Zacznę od tej mniej ciekawej, a może przejdę do, do, do, do bardziej ciekawej Nie znalazłem nic ciekawego wniosek Autentycznie nic, bo przeglądałem je dosyć uważnie I szczerze mówiąc nie dzieje się nic takiego niesamowitego To jest ciekawe Terminator się stacza. Chcę ci powiedzieć, że Terminator się stacza, bo jest news na temat nowego Terminatora. Nazywa się Terminator Salvation The Future Begins. I hmm. jest coraz lepiej. Po pierwsze reżyseruje go reżyser Aniolków Czerliego. Po drugie gra w nim Christian Bale, co już może coś zapalić, bo Bale to nie jest taki aktor rak, który wchodzi do takiej wody tylko i wyłącznie, w której my się też dobrze czujemy. Tak? Czyli nie, nie wybiera wysokich jakościowa produkcji. Po trzecie... No, ale będzie na pewno miał dużo pieniędzy. Tak, będzie miał może dużo pieniędzy, zazdroszczę mu tego bardzo, natomiast po trzecie... I to porównanie mnie uderzyło. Pan e, z Filmwebu, na którym widziałem tego newsa, napisał mi, że będzie to postać podobna do ridika z Black. <grym> Mowa oczywiście o postaci, która będzie główną postacią e, nowego Terminatora. I no Nie. Już, już leżymy, tak, Nie. tak, Nie. leżymy po Nie, prostu dlatego, że postać Johna Connora będzie o postaci drugoplanowej Natomiast głównym bohaterem, będzie Markus, który będzie wzorowany na Ryddyku Speech Black'a No dobrze, no dobrze No, to, no, to, no to w każdym razie, no dobrze, no ale jeżeli się pojawia postać podobna do Riddicka Speech Black'a no to, no, to, no to, to znaczy, że to będzie świetny film, no dlatego, świetny dlatego że Peach film. Black to był świetny szkoda. film Szkoda, bo, bo, bo, bo... No to, ale może, może jest po prostu za trudno no tak, powtórzyć no, szko, tego no, szkoda, dlatego, że, że te filmy, te filmy Kasowe z Arnoldem Schwarzeneggerem to były naprawdę takie bardzo inteligentne no no no no i no wyszukane No nie, ale dobra, ale powiedz mi, ale powiedz mi, że Terminator dwójka to nie jest fajny film. No to no. świetny, to jest świetny film, no. najlepszy film z całej serii, no, No. no. no. no. no. no co to dlatego, dlatego że, że James Cameron zrezygnował. Jak to zrezygnował? No to, to jest takie niesamowite, że, że człowiek ogląda filmy, które rezygnował James Cameron, prawda? Że on pisał scenariusze do Rambo. Ale nie, tak jakbyś to, to, to, to, powiedział, tak. wiesz już do czego, wiem do czego zmierzam, y, zmierzasz, to tak jakbyś powiedział, że to, że na przykład Ridley Scott zrezygnował y, z, przy obcych, to, y, to znaczy, że już po prostu ta reszta zrobionych obcych to już jest, to już, to już jest gniew. Nie, nie, nie, nie. Nie, tylko... Człowiek, kiedy ogląda filmy Jamesa Camerona, te starsze filmy. Mm które on zrobił, to człowiek ma takie wrażenie, że on rzeczywiście to robił z pasji. To znaczy, że my identyfikujemy Camerona właśnie z Terminatorem, mm -hmm. że to jest właśnie jego kino z kameronem z, znaczy z, z terminatorem z głębią, i tak, tak dalej, tak. A po Titaniku, w momencie, kiedy dostał Oscara, on zaczął ustawiać już warunki. I w momencie, kiedy proponowano mu Terminatora, trójkę, to stwierdził, że on nie ma zamiaru w ogóle tego realizować, dlatego że teraz to on. Ma prawo dyktować, jakie filmy będzie reżyserował. I nagle w tym momencie, jakby ten czar pryska, i okazuje się, że te wszystkie filmy, które którego cenimy, on to robił po prostu dlatego, że został zaciągnięty hmm. do pracy. A nie dlatego, że robił to z pasy, tak jak na, nam się pierwotnie tak wydawało. No dobra, coś okay. tam jest. Eee, Hellboy i. Terminator, a teraz zrobimy krok Jestem naprzód. Jesteśmy monotematyczni, tak. Skierzy. Jesteśmy monotematyczni i będziemy, bo w sierpniu 2008 roku wchodzi najnowszy Batman. Mm. To jest już chyba który? Szósty, tak? Dobrze, szósty Batman. No, chyba tak. Ale, tak chyba szósty tak, Batman. Tak. Pod tytuł Mroczny Rycerz, oczywiście po, po raz kolejny Christian Bale i po raz kolejny reżyserowany przez. Mm. Nolana, Nolana, Nolana, Nolana. Tak, Nolana. Tak, Christopher dokładnie. Nolan. Mhm. Świetna obsada, naprawdę, Michael Caine, Gary Oldman. No, poprzedni też był dobrze obsadziony. Tak, Morgan Freeman, Eric Robert, nawet się ktoś przewinął. Dzisiaj będziemy walczyli z Jokerem i dwiema twarzami. Co sądzisz na temat twórcy roli Jokera? No, sądzę, wiesz co, znaczy patrzyłem kto będzie dźwigał ciężar, bo to już było zdaje się jakiś czas, znaczy... Jak zaczynaliśmy nagrywać podcasty, ja nie wiem czy nie wrzuciliśmy takiego newsa, kto będzie nowym Jokerem, wydaje mi się, że coś, coś opowiadałem na temat tego, bo to była rzeczywiście taka decyzja bardzo ciężka, bo ponieść ciężar gatunkowy roli Jokera po, yy, po Nicholsonie, Nicholson, tak. to, jest, to jest potwornie trudne zadanie aktorskie i prawdę mówiąc, no niewielu aktorów by temu podołało i wydaje mi się, że... No, że zrezygnowano jest... w ogóle z próby. Tak, myślę, tak. że to w ogóle nie jest um, ten kaliber, że to w ogóle nie będzie bohater, dookoła którego wszystko się będzie kręciło. To będzie... no po prostu... To będzie dobry film, ale... Wiesz, ale... się oglądałem zwiastun, bo też zwiastun, pomimo faktu, że film wchodzi dopiero pod koniec przyszłego roku, też zwiastun już jest. Można go obejrzeć. Tak, tak, tak. I po raz kolejny mam to wrażenie, że Nolan Całkowicie odchodzi od tej mm, tajemniczej otoczki lat 40 jaka była. W, no bo to u, w nie Barton. jest jego styl. No właśnie, już, i za pierwszym razem już otrzymać. No właśnie, za pierwszym no. razem jest konsekwentne. I oglądamy i mamy po prostu w nowej stylistyce bardziej taki uwspółcześniony, prawda? Mhm. On jest taki odbrązowiony. Ten Joker nie wygląda jak, jak Joker, który jest ma tą głowę w kwasie, tylko po prostu wygląda jak taki facet, no jakby się umalował, no. Okej. Okay. Znaczy, no zobaczymy ja, ja, dla mnie to nie, to nie jest jakiś, jakaś pozycja, którą koniecznie A, bym polecał. Znaczy ja chcę powiedzieć tylko y, już na sam koniec, że przejrzałem jeszcze oczywiście y, tą loterię przed Oscarową. Dwa filmy będą na pewno chodziły do kim bardzo szybko, bo to, że je wykupią od razu i one będą u nas leciały. Y, I warto je zobaczyć, to jest na pewno najnowsi koenowie. Na, na, to nie jest kraj do starych ludzi, na pewno, na 100% który się powtarza w tej loterii oscarowej i absolutnie, absolutnie powtarzający się wszędzie i cały czas, we wszystkich kuluarowych rozmowach Poleje się krew, czyli no, najnowszy film Andersona, bardzo, bardzo ciekawy film, o, znaczy z tego co wi widzę w Zwiastunie, tak, bo widziałem Zwiastun jakiś czas temu, bardzo ciekawy film o pionierach naftowych, jak dobrze zrozumiałem. No i day Louis chyba będzie brylował, no bo day Louis jest znany z tego, że on strasznie, strasznie poci się nad tymi swoimi rolami. Mm -hmm. e, no i tutaj widać, że rzeczywiście to jest taka rola, taka dopracowana, no, w każdym szczególe. To będzie dobry film do oglądania po prostu. No. Ja tylko wrzucę jak zwykle, każdy ma swojego ulubionego aktora, drugiego planu, ja mam Czara Hinca, który grał w Rzymie, Cezara. On tutaj jest oczywiście w drugo planu. Chcę, to go wrzucę od razu, e, no jest parę fajnych nazwisk, na to chciałem zwrócić uwagę. Także te dwa filmy, tak? To nie jest kolega z tych ludzi i e, aż poleje się krew. Dwa oryginalne tytuły zresztą, no to będę. To jest to, co chciałem wrzucić z tej, z tej loterii oscarowej. Celuloid. Nawijamy na filmy. No to co I, I to jedziemy, no to jedziemy. Będziemy omawiać film, nowy film, nowy film, nowy, nowy, no, nowy, no, nowy, nowy, stary nowy. film Brena de Palme. <głos> Strasznie długo go ściągali, ale to jest mm. dla mnie też niesamowite, bo dzisiaj mówiliśmy o tych dystrybucjach... E i, I dla mnie to jest też fascynujące, że czasami filmy po prostu leżakują na tych półkach przez, przez jakiś, no nie wiem, może, może taka jest strategia dystrybucyjna, no nie wiem, no z czegoś to musi wynikać, jest jakiś kalendarz, prawda? To tak samo jak ja, ja wiem, wiem, tak mhm. samo jak chyba 10 lat czekaliśmy na to, aż w Polsce będzie premiera kinowa filmu Kola. Tak, to tak, prawda. Tak, wiesz, rzeczywiście. I w ogóle szok. Tak, tak. To było, to było bardzo dziwne. Tak. 2006 rok premiera e, amerykańska, mm -hmm. premiera polska, 2007, końcówka 2007. No, końcówka miałby. tak, ostatniego Końcówka świetnie. 2007: Czarna Dalia. Film, który e, część osób powinna kojarzyć jako, m, jako część kwartetu, do której należy film z, e, z bardzo znaną obsadą Times of Los Angeles. Mm -hmm. Nagradzany, frutu, nagradzany. Nagradzany, świetny film. No dobra, ale to... no właśnie, super film. No i co? I po, czy podałał, Czy Tarna Dalia podała? Nie, podołała nie no skąd, konkurent. No właśnie. De Palma nie jest. De Palma jest znanym reżyserem bardzo wszechstronnym. Ja szczerze mówiąc go bardzo cenię, ale. Za co? To za za, za, za, za podróż na Marsa, tak? Co, co, co, co to tam było? <laughs> Czekaj, otworzę sobie i powiem ci, za, za, za, za, za co go cenię. Dobrze? Ja Wiem. Em... Jest człowiek z blizną, tak? Na misję e... na Marsa, tak? <śmiech> jest życie Kardita, jest Mission Impossible. Są oczy węża nawet, tak? Nie, nie, tyka... nie, oczy węża były super. Są oczy węża, tak? Mission nie... Impossible, okay, w porządku, tak? w porządku, w porządku, w porządku. I jest parę takich carry, tak? Ehm, i jest parę takich tytułów, które rzeczywiście wybuch. Hmm? Um, Ale on nawet tutaj... świadek, mimo nawet ważniaki. To jest, tak, jak, jak patrzymy sobie teraz na, na jego filmografię, to jest to, to jest faza, który spe, no. jest rzeczywiście świetnym specjalistą. to jest bardzo dobry reżyser. To dobrze w sobie wybiera projekty, um, ma świetny dorobek, nie musi się parać jakimiś gniotami. No i mu nie wyszło chyba fajny początek, znaczy, w ogóle ja czekałem na ten film, dlatego, że nazwiska, tak, bo De Palma, bo Obsada, Hartnett, y, Scarlett Johnson, Aaron Eckhart, y, Hilary Swank, tak, to są y, dobre, dobra, dobra literatura, tak, LA Confidential na podstawie Leroya też zrobiony, mhm. wszystko, wszystko miało wyjść i nie wyszło, po prostu nie wyszło, świetna scenografia, Um, klimat. Klimat. Tak. Raz jeszcze, po raz kolejny, po raz enty, nie wiem który, potwierdza to fakt, że jeżeli scenariusz jest do dupy, to film będzie do dupy. Chociażby nie wiem, jak wszystko fantastyczne nie było. Tak naprawdę to jest najważniejsze. Czy to jest swy, że to scenariusz jest do dupy, czy to po prostu książka do dupy? <śmiech> nie, ja, ja uważam, że książka na pewno, jeżeli, jeżeli jest tak popularna, jeżeli ta cała. To, ten cały kwartet, jak mówisz, mm -hmm. jest, jest, tak jest tak popularny ludzie go lubią, ludzie go czytali, to jest klasyka literatury, no, takiej kryminalnej, stricte, no to trudno, żeby ta książka była schraniona. No też kwestia tego, wiesz, jak przenosisz nawet słabą książkę, bo no, nawet książkę, która jest nie, mm, no powiedzmy, że trudna jest, jest, jest, jest trudno ją przełożyć, to też... Kwestia tego jak scenarzysta to zrobi, tak? Bo, bo w scenariuszu możesz na przykład coś odjąć, coś dodać, fabularyzujesz, nie przekładasz całej książki. Tak? Ja możesz to skonstruować w taki sposób, że film będzie fantastyczny, zajmujący, e, fabuła będzie ładnie poprowadzona, wyjmiesz niektóre wątki. Tak naprawdę możesz z tym robić co chcesz, to jest twoje, e, jakby twoje osobne dzieło, tak? Bardzo I, możliwe, że ten film był, nie był zupełnie inny w momencie, kiedy reżyserem byłby jak pierwotnie zakładano David Fincher. Może, może, gdyby miał wpływ na scenariusz, tak? Bo ja jestem cały czas y, zdania: y, y, y, takie zdanie, że tu, tu nie ma problemu z reżyserią. Tu moim zdaniem nie ma problemu z reżyserią. Ja wiem. Tu nie ma problemu z reżyserią. Tu jest słaby. Scenariusz. Słaby scenariusz, który nie trzyma się kupy, który się rozpada momentami, w którym tracimy nagle wątki, nagle pojawiają się zupełnie inne. Potem znowu wracamy do kolejnego, już nie pamiętamy postaci. Postaci są przedstawione szybko, zdawkowo. Y, nie ma. Y, jakby są za szybko na przykład przedstawiane. To jest taki problem zawsze mój na, na pewno znacie ten problem, jeżeli na świecie tam. Tam jest po prostu taka ilość wątków i postaci, i to wszystko się tak zaczyna no, przebladać no. na pe pewnym etapie. To jest taki klasyczny przykład, że w pewnym momencie dostaje się Zeza. To znaczy nie pamięta się, kto z kim rozmawiał, czy to był James, czy John, czy, hmm. czy Mary, czy po prostu jest, jest, jest problem z. Um... Trzeba się bardzo mocno skupić, żeby się załapać y, do tego pociągu, którym jedzie z Ja pamiętam, została. jak my oglądaliśmy kiedyś y -y. razem Dzienną Straż. I ty, ty, ty oglądasz, oglądasz i mówisz, słuchaj, ale ja, ja słuchaj, już, już nie wiem, o co chodzi. <grym> ale ja mówię, słuchaj, przestań, przecież w połowie pierwszej części ten facet rozmawiał z tamtym. <grym> tak, tak. To rzeczywiście jest ciężko mm, ogarnąć. Tak. Ciekawostką jest fakt, że Czarna Dalia powstała na faktach. To znaczy, że to mm -hmm. była, rzeczywiście była, było rzeczywiście morderstwo w Hollywood, które wstrząsnęło tam ówczesnym świadkiem, itd. itd., itd. Tylko wie, mnie się wydaje, że poza Hillary Song to reszta obsady nie udźwignęła tego. To znaczy, to nie są, to nie są tacy aktorzy. Znaczy, A to są znani aktorzy. Tylko, mm -hmm. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, że Gwiazda to średni klasy aktor, który utrafił zapotrzebowanie mas. I dla mnie. Hartnet to jest właśnie dokładnie taki typ aktora, który jest średniej klasy, to nie jest, to nie jest Jack Nicholson, to nie jest Robert De Niro, to, prawda, to jest, to jest średniej klasy to jest aktor, aktor, który po prostu utrafił w zapotrzebowanie. Mhm. I pozna Hilary Swank. reszta obsady nie udźwignęła ciężaru tej historii. To, tak prawda, to prawda, to też jest kwestia... Znaczy, Mówię, nie, nie winiłbym obsady, bo, bo tekst jest... tekst się rozjechał wyraźnie w środku ja też powiem, że ja, ja bardzo czekałem na ten film, bo ja lubię taki klimat ja mm -hmm. lubię te lata 40. E, tych facetów świetnie ubranych w garniturach, te, w garniturach dla po... to jest niesamowite, jak no. ogląda się takie stare filmy z lat czterdziestych albo kiedy się ogląda te filmy, które dzieją się e, przed II wojną światową albo tuż po i nawet taki, taki zwykły żul musi być w, w garniaku i w kapeluszu. Mhm. I widzimy na przykład takiego, takiego żula, który w, w Stanach stracił robotę i siedzi i szabrze i, i, mhm. i też jest w garniturze. Ja Dla mnie to jest niesamowite, wiesz? Tak, to rzeczywiście. Że to był po no. prostu był taki... E, wszyscy oczywiście tak. palą papierosy, no to... mm, no, standardowo kobiety palą, mężczyźni palą, wszyscy palą. A mi się przypomniało, to jest świetny wątek, na przykład Mad Men, który nie wiem, czy już polecałem. Najnowszy, Mad Men? Mad Men, taki najnowszy serial o o świecie reklamy um, lat e, późnych, lat 40. E, w Stanach Zjednoczonych. E, I tam jest taki wątek, e, e, że faz, wszyscy faceci rzeczywiście palą. Pali się w biurze normalnie. Jest biuro, jest tak zwany open space, czyli są takie biurka, jest taka duża przestrzeń biurowa, niż nie podzielona. I, I panowie palą, panie palą, wszyscy palą, przy dzieciach się pali. E, I w pewnym momencie <śmiech> przychodzi do firmy reklamowej taki gentleman, który e, ma firmę tytoniową i mówi, że on, je, że on tu musi odpowiedzieć jakąś dobrą reklamą na te najnowsze idiotyczne badania, które wskazują, że on tam że jakiś raka wywołuje. To są bzdury. Wszyscy się zaczynają z tego. No bo to po prostu śmieszne jest. No jak nam palenie wywołuje raka, no przecież to jest głupota. I widzimy to właśnie następnym zdjęcie jakąś mamusie, która karmi dziecko piersią i w drugiej ręce trzymając papierosa. I to jest niesamowite, bo tak rzeczywiście było. Na pewnym momencie badania E, tak naprawdę, które uznawały to, że, że, że palenie wywołuje raka, e, no to były zdaje się 50, 60, no to wtedy ludzie zaczęli już tak jakby zda zdawać sobie sprawę z tego, jak, jak, jak bardzo szkodliwe są prawie A tak dla nas to jest takie rzeczywiście zabawne teraz, no ale to już taka dygresja. E, ja, ja, jak, co my mamy zrobić z tym wszystkim? Co, co, Piotrek, mamy zrobić z tym? Bo, bo, ja, bym, bo, ja, bo, bo ja nie, ja, nie, nie będę nie rekomendował tego, żeby ludzie to oglądali, bo... bo... Rekomendujemy Ela Confidential. <grym> no, do <grym> no dobrze, no. Coś zróbmy z tym, no. Ja, trój, ja, ja mam truja no to też tak bym dał ja, ja czekam cały czas na, na, na, na kolejną trzecią część tego, tego całego cyklu kwartetu, mhm. tak? bo, bo przypomnijmy na, na co na, na co składa się ten cykl przypomnijmy może o tym troszkę troszkę powiedzmy tak że czarny jest, jest, jest cztery części jest czarna dalia którą, która została napisana w 87 Płyniec Wielkie Nic w 1988, tajemnice Los Angeles 90 i biała gorączka 92 Więc ekranizacja jest czyli troszeczkę Mamy już dwie, tak. czyli mamy już dwie, czyli tak naprawdę mamy czarną dalię i tajemnice Los brakuje Angeles. Nam, e, tak, mamy tajemnicę Los Angeles, brakuje nam Wielkie Nic i, i, i białej gorączki, które też już są. E, biała białe, gorączka będzie w 2009 tam, najprawdopodobniej. Kto tam będzie resterował? E, Joe. E, Carnahan chyba, tak. Tak. Podobno Clooney ma, ale to, to jest akurat niepotwierdzana informacja. Hmm. Ma być gdzieś tam Kluny. On się wycofuje, wraca, nie wiadomo co się z tym dzieje. Ehm, Klunej, lata 40, jak zwykle oczywiście, świetnie wygląda w garniturze, mm -hmm. więc okej, okay, w porządku, mogę go zobaczyć. Także truja No i to tyle. E, żegnamy się z Wami do następnego odcinka. No, dobra. Trzymajcie się, dobrze? I bardzo.